Nie mów nikomu. To tajemnica. Buenos dias, buenos aires, gdzie doberes, kompanieros, amigo, ole! Tak, to ja... znowu nagrywam. Hmm, jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł. Więc... Hmm. Więc coś wymyślę i, i później wyrzucę po prostu. Kurczę, jak dziwnie po takim czasie do nagrywajki znowu gadać. Hmm. Wydawałoby się, że tyle czasu minęło, więc powinna mieć bardzo dużo do powiedzenia. I powinien być bardzo długi odcinek i bardzo ciekawy. Aczkolwiek, hmm. gdybym teraz zaczęła mówić o wszystkim, co się działo przez ten czas, to myślę, że wiele osób i tak nie wiedziało, co kaman. Hmm. Poza tym nie o wszystkim muszę mówić. Wiem, że były różne domysły, co się stało. Że porzuciłam na zawsze już nagrywanie. Że porwali mi kosmici. Nawet Przemko stwierdził, że wciąż ciąży byłam. Nie, nie byłam. Nie jest. Nie dostałam też jakiegoś super spadku po jakimś dalekim krewnym, i nie szalałam za granicą. No, niestety. Hmm. Czy muszę się tłumaczyć, dlaczego nie nagrywałam? E, myślę, że parę osób oczekuje jakiegoś wyjaśnienia. Hmm. Myślę, że na początku potrzebowałam przerwy od, generalnie, podcastingu, od... Nie wiem, jak to ująć. No, no po powiedzmy, że odpoczynek, albo potrzebę tylko, tylko dla powiem. Um. Później było tak, że nie miałam naprawdę czasu. A im dłużej się nie nagrywa, tym ciężej się po prostu do tego zabrać. Yyy... Um. Naprawdę tak dziwnie jest. Może jak człowiek w ten rytm taki wejdzie, to będzie już znowu fajnie. I... Może nawet ciekawie. Któż to wie? Hmm. Powiem też, że przez ten czas, który nie nagrywałam, to i nie słuchałam żadnych podcastów. Więc nawet nie wiem, co się dzieje. Wiem, że jakieś tam nowe się pojawiły i tyle Tylko. Pewnie powoli wrócę do słuchania. Chociaż jak wiecie, sami niewiele słucham. Hmm. Jak często będę nagrywać? Nie wiem. Wiem, że na pewno będzie taki okres, w którym nie będę nagrywała. Znaczy umieszczała niczego. jakieś 12 dni. Gdzieś tak od połowy lipca. Chociaż może, jeśli będzie tam internet. Któż to wie. Um, no i co ja mogę wam jeszcze powiedzieć moje drogie żuczki i noski i inne robale hmm. um, um, um. mam wolne o jeszcze jakoś tego nie ogarnęłam że mam wolne tak jakoś nie bardzo wiem co z czasem zrobić znaczy wiem co bym chciała ale jako że nie ma środków na to, to tak. no Myślę, że trochę bardziej już się zaklimatyzowałam w nowym mieście w końcu. Przynajmniej mam jakichś znajomych, ha. <grymne> ja cię. Nie myślałam, że odcinek taki będzie. Taki? Yy, yy, co by tu jeszcze. Ale każdy, kto miał dłuższą przerwę, na pewno wie, jak ciężko jest do tego wrócić. Zastanawiałam się, czy nie wiem, nie ustalić jakiegoś dnia w tygodniu, w którym by się odcinek ukazał coś. Ale to by nie było w moim stylu. Ja jestem człowiek spontaniczny jak na, mi się chce to nagrywam, jak się nikt to nie nagrywam. I o. I pewnie też jestem mało systematyczna w tym, tak sobie myślę. Ale co to? Przywykliście już, prawda? Przez ten czas. Takie przynajmniej mam wrażenie. Mm. No dobra. Każdy wie, jaka jest okropna pogoda. Pada i pada. Chociaż dzisiaj, jak na razie, żeby nie zapeszyć, jest pierwszy dzień, kiedy nie padało i nawet słońce świeci. No. Hmm, cóż jeszcze, cóż jeszcze, cóż jeszcze. Nie wiem, jakaś taka rozbita jestem. Nawet na... Pisałam na Facebooku. Tak, w końcu konto na Facebooku. O rany czy nie wiem, czy to powód do dumy, mm, że czujeś się być taka rozbita, niczym taka świnka, skarbonka, różowa, tylko że ze mnie wcale pieniążki nie wypadają. Yy, jakiś taki mam, nie wiem, chyba moment w życiu, że że się to dalej. Może te wakacje mnie trochę przerastają, tak też sobie myślę, bo człowiek jakieś tam plany miał, się okazuje, że to nie wypaliło i w ogóle jakieś oczekiwania w ogóle staram się opracować jakąś dobrą metodę na to, aby kogoś sobie z głowy wyrzucić. Znaczy tak ogólnie. Różnych ludzi czasami pamiętamy, nie wiem po co. Albo do jakichś tam różnych ludzi żywimy jakieś tam uczucia pozytywne lub negatywne. Wiem jedno, że im bardziej człowiek nie chce o czymś myśleć lub o kimś, o tym bardziej to będzie się działo. Wszyscy pewnie znają eksperyment z białymi misiami, więc... No no i tak właśnie jest. O! a, ktoś w komentarzu którymś tam, przepraszam, że nie odpisywałam na komentarze, ale jakoś też nie miałam do tego nastroju pytał, czy, czy co w końcu z tym buddystami czy tam byłam, czy nie, no chodzę sobie chodzę raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu czy tam raz na dwa tygodnie teraz były takie zajęcia warsztaty, nie wiem jak nazwać, medytacje lama był w kucharach nie pojechałam nie jestem y, chyba jeszcze gotowa tak myślę do takiej kroku, poza tym też y, y, nie mogłam, ponieważ coś mi wypadło. Y, nie wiem jeszcze co z tym będzie. Tak do końca. Nie wiem na, na jak głęboko chcę w to wchodzić. I, no Generalnie czuję taki bałagan gdzieś tam w środku i staram się ze sobą dojść do ładu, aczkolwiek nie zawsze to wychodzi. Y, zresztą chyba zawsze byłam taka nie wiem, jak to powiedzieć. Pogubiona? Mhm. Cóż, jeszcze przez ten czas się działo. O, powiększyłam swoją kolekcję kolczyków. Wiecie, że lubię zakręcone kolczyki, więc do truskawek i strączków w tego groszku doszły inne, typu melony, jabłuszka, winogronka, pomarańczki i takie tak. No. Także tak, to jest coś, co poprawia mi nastrój. No. Poza tym co jeszcze? Byłam raz nad morzem, aczkolwiek nie spodziewałam się, że będzie taka temperatura i nie myślałam, że będzie im potrzebny krem z filtrem, zwłaszcza do nóg, które miałam tylko trochę odkryte, no i się tak kijowo opaliłam na w paski. Taka zebra tylko, że paski są w poziomie. <głos> nie wiem co z tym zrobić, jak to wyrównać i w ogóle. a Masacration, słownie ludzie! Nie no, teraz to gadam jak jakaś nastka, nie? myślę, że dużo przybywam z, z dziećmi, znaczy z młodzieżą, czy jak to tam nazwać, podobno. Ja nie wiem ile powinnam gadać, żebyście czuli się usatysfakcjonowani i żebym na nowo tego pakcela załapała, ale też takim mam wrażenie, że trochę bez sensu pieprze, że tak brzydko powiem. Ale się rozkręca. pewno. Tak właśnie, o. <grym> um. O, samolot leci. Nie wiem, to mnie słychać. Bo chyba nie, tak myślę. Nadal nie nauczyłam się nagrywać ze słuchawkami w uszach, bo mi wkurza to, jak sama siebie słyszę, więc... Więc nie wiem, jakiej jakości będzie pewnie, jak zwykle kijowej. Ale co tam. Jeśli ktoś chce, to będzie słuchał. Nie zniechęci go to wcale. Moi wytrwali... Żuczkowie, nie moje wytrwałe żuczki. <grywa> Ta -da. Hmm. No. Cóż... Jeszcze... Mogę powiedzieć. O. No więc podróżyłam sobie umowę na telefon i tak wiecie... My kobiety jesteśmy takie, że tylko na obrazki patrzymy. No w sensie wyboru telefonu. Gdybym była trochę bardziej kumata, to bym sobie poszła do salonu i bym popatrzyła, jak wyglądają te telefony, wzięła do ręki i w ogóle. No i skończyło się na tym, że od tygodnia Nokia C6 leży w pudełku, raz ją włączyłam i stwierdziłam, że jest ciężka, że nie tego się spodziewałam, że jest dziwna. że i Jeżeli już się zdecydowałam, to już mogłam mieć całkiem dotykowy, chociaż nie chciałam, ale uwierzcie mi, ciężko jest kupić jakiś fajny, niedotykowy telefon w dzisiejszych czasach. No, i może się do niej przekonam, a może nie. Nie mam bladego pojęcia. Hm. A może ktoś by chciał mi tak jakiś fajny telefon podrzucić, ja się nie obrażę. No. Yy, co jeszcze? Hmm. Ha, ha, ha. Przybyło mi piegów na nosie. O. I pieprzyków. Wszędzie się rozsiewają dziady. Uff. Jakie to jest dziwne. Tak widzieć, jak się robi czerwona kropeczka, później skakuje taka brązowa nie niedługo mnie wyglądać, kurde jak zmutowany gepardzik. No. Co jeszcze ciekawego się działo? No już, kurczę, bym mogła powiedzieć o pewnych rzeczach, ale będą za bardzo zahaczały o moje życie prywatne lub o zawodowe. I, i tak no. Hmm. Eee. Przepraszam, SMS. No, tak wiem, nie powinnam odpisywać na SMS w czasie nagrywania, ale ja nigdy zasad nie przestrzegałam tego typu, więc co tam? Także teraz ym, sobie odpiszę. No. Więc sobie odpisuję na sms Zaraz mam jakieś domysły, więc SMS jest od kobiety, z którą nie jestem w żadnej relacji, w, w sensie związku. Także... <grym> Także nie będzie żadnego odcinka typu Love Story. Um... No, dobra, już jestem, tylko wasza. No. Chociaż nie wiem, na ile jesteście zadowoleni. Znaczy, z tego, że wracam, to myślę, że parę osób, przynajmniej te, które zostawiały jakiś ślad, czy na mojej skrzynce mailowej, czy na skypie, czy skypie, skypie, Skype, <grym> um, czy Skype, Skype, Skype, czy nawet napisały maila, to pewnie są w jakimś tam stopniu uradowane. Um, inne, nie wiem, na ile się cieszą. Słyszałam, że w jakimś odcinku znowu występujesz, czy nawet w w jakichś tam dziwnych tych, no ale jakoś nie, nie, nie kwapi się, aby tego słuchać. Zresztą nigdy mnie to jakoś nie pociągało. Kurczę, a czemu ja nie mam takiego parcia na szkło, jak to się mówi? No. Postanowiłam sobie w ogóle, że tak będę troszkę stać z boku. Nie będę za bardzo wchodzić w świat podcastingu w sensie jakiejś sympatii, antypatii w sensie... jeśli chodzi o odcinki i komentarze i w ogóle. Mm. Um. I nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek się zdecyduję na zrobienie podcastofonu. Myślę, że chyba tak będzie zdrowiej. Aczkolwiek będę na zlocie, no chyba, że nie wiem, co się stanie. Spadnie jakiś meteor na mnie lub coś. No, słyszałem, że mają być motocykliści... Hmm. No. więc może być wesoło, aczkolwiek nie wiem, czy w pozytywnym znaczeniu tego słowa, aczkolwiek się okaże wszystko na miejscu. No. Hmm, hmm, hmm. Cóż jeszcze? Zanim sięgnęłam po nagrywajkę to tak nawet miałam w głowie ułożone co chciałam chciała powiedzieć i, i żeby ten film jakiś taki fajny, jakiś może tematyczny czy coś? Ale nie. No cóż. Musicie brać co daje. <grym> no. Um. No kurczę, nie wiem. Co byście w ogóle chcieli wiedzieć? Co mam jeszcze powiedzieć? Hmm. W ogóle, nie wiem. Jakoś tak obserwuję taki dziwny, coraz bardziej narastający nie wiem jak to powiedzieć, trend wśród młodych kobiet, że robią z siebie taką solarkową Błyszczykowo, świecąco, yy, skąpo ubrano, dziubkowo, twarzowo, szpilkowo, chodząco. Istoty. I tak się ostatnio zastanawiałam, gdybym była facetem, jaki byłby mój typ kobiety, i doszedłem do wniosku, że taki zdecydowanie nie. Aczkolwiek panowie takie kobiety niby wyśmiewają, ale jeśli taka się pojawi w zasięgu ich wzroku, to lecą do niej niczym ćma do ognia. Myślę, że jest wiele wytłumaczeń na to zjawisko. No ale cóż. Jest też taki, taki drugi nurt, bardzo jakby to powiedzieć dominujący. Kobiety wulgarne, takie w sensie, że co drugie słowo to przekleństwo i takie zbyt, że tak powiem agresywne o coś mi dzisiaj słów brakuje no tak, tak trochę no może trochę bardziej niż trochę musicie mi wybaczyć no Hmm. Cóż jeszcze? Z ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy ciekawe jest to, że ścianą, włosy. <śmiech> Może dla niektórych. <śmiech> no, co jeszcze? Polubiłam whisky. O, whisky z kolą i z kostkami lodu. Tak. To nie wiem też, czy to jest powód do dumy. Dla jakiegoś tam... Y chwalenia się na forum. Ale jest to na pewno jakaś tam ciekawostka. Tak sobie pomyślałam, że może ktoś, kto lubi whisky się ucieszy. Dzionek hmm. mija leniwie. Mimo, iż jest lekko depresyjny dzisiaj dla mnie, nie wiem, why. Hmm. Ale się prze... jak to się, Jak to powiedzieć się, się zmobilizowałam, o i nawet poodkurzałam dzisiaj, tak, prawda? Jakie to jest niezwykłe. No. Nie wiem, jak mam takie depresyjne nastroje, to ciężko mi myśli zebrać i tak jakoś ładnie, składnie mówić. Aczkolwiek, czy ja kiedyś mówiłam ładnie i składnie, nie. No ale wiecie o co, kaman? nie mam tego, yy, tej nawijki, tego słowotoku. Tak, <laughs> um, no jakby to powiedział host powinnam się napić kawy czy też coli i wtedy bym miała <laughs> No może i tak, to następnym odcinkiem będę musiała tak zrobić, zdecydowanie, <laughs> nadal nie piłam tej coli waniliowej. nie mam gdzie jej sobie ją kupić. O! aby chętnie spróbowała. Tak. Ym, no. W ogóle coś mi w aucie puka z przodu. Nie wiem czemu puka. W sumie głównie jak stoję, to se puka. I nie chcę mi się do serwisu jechać. Więc tak se puka. No. Czemu tak bez sensu gadam? Ja nie wiem, naprawdę. Cóż jeszcze? O, dostałam medal anielskiej cierpliwości. Myślę, że mi się przyda, bo zauważam, że na ile jestem cierpliwa, w... nie, tyle ile jestem cierpliwa w pracy, tyle ile to wysiłku mnie czasami kosztuje, to tyle samo albo i więcej. Jestem niecierpliwa poza pracą. No i... O ile potrafię innym ludziom generalnie dość dobrze, tak myślę, doradzać w różnych sprawach, o tyle samej sobie nie potrafię i robię totalne głupoty. Później czuję się zażenowana, czuję się um, w jakiś sposób może nawet poniżona czasami przez samą siebie oczywiście i swoje zachowanie lub to, co powiem, napiszę czy coś. No, hmm, hmm, hmm. no ale co to? Każdy z nas popełnia błędy, aczkolwiek nie wiem na ile ja jestem w stanie się uczyć na własnych. No, dobrze. Cóż jeszcze miałabym powiedzieć? O, mogę powiedzieć, że pachnę sześcioma różnymi zapachami w tym momencie. Tak, zakupiłam sobie próbki, aby wybrać jeden jakiś zapach i się wysmarowałam i mam od nadgarstków aż po łokcie takie zapachowe paseczki. Nie wiem, jeszcze na jakie się i Nie wiem, na jaki będziemy mi stać. <grym> no. Um, um, um, um. Co by tu jeszcze wam powiedzieć? Takiego ciekawego. Mogę się że następny odcinek będzie lepszy? Chociaż nie lepiej takich rzeczy nie mówić, bo może się okaże, że... że... że, że co że będzie jeszcze gorszy? I co wtedy będzie? No. O. To mogę powiedzieć, co mnie wkurza. Wy tak lubicie, ja mówię co mnie wkurza. Mianowicie, drodzy yy, klienci marketów, jeśli stoją wody butelkowane, 1,5 litrowe i stoją powyjmowane ze grzewek, a obok stoją z grzewki bardzo was proszę, jak kupujecie jedną czy dwie, to bierzcie to pojedyncze, a nie rozwalacie zgrzewkę i potem tym ja chcę kupić zgrzewkę i nie mogę kupić tej zgrzewki, bo są na przykład nie tylko dwie butelki albo trzy. No. Ludzie to w ogóle nie myślą czasami, naprawdę. No tak samo z piwem. Są czteropaki i obok stoją pojedyncze. No to, kurde, rozrywają te czteropaki, żeby wziąć na przykład jedno piwo, nie? Zaiste dziwna rzecz. No. Ostatnie też podoba mi się, jak, ktoś, jak się mówi, że jest hendogo. <laughs> no, bo hendożyć to znam, ale takie hendogo. Jest takie fajne. No, w jakiś sposób takie, takie. Inne niż wszystko. Tak to ujmę. No. Mm. Nie wiem, chyba będę kończyć. Jakoś tak nie mam jakiegoś takiego pomysłu, pomysła. A coś mi się przypomniało. Pamiętam, jak kiedyś miałam okazję rozmawiać na bodajże gadu gadu z Martinem. I otóż okazało się, nie wiem czy o tym mówiłam, iż bajki improwizowane ja opowiadałam szybciej niż on zaczął je nagrywać. Ha! Czyli patent jest mój? Aczkolwiek myślę, że moje były bardziej nienormalne niż jego. Na przykład o zmutowanych łankach i grzybach atomowych i takich innych tych. No, ale co tam? No. Nie wiem, na ile to było interesujące, ale zawsze to jakiś fakt, prawda? Te przerwy takie, co są, jak nagrywam, znaczy że myślę. To też dla Was jakieś nowe zjawisko, prawda? <grymne> no. Cóż jeszcze? Zaczynam dostrzegać u siebie objawy starzenia się. Też straszne, nie? Znaczy może nie tyle straszne, ile... Człowiek się przyzwyczaja, że jestem, na przykład gdzieś tam zawsze najmłodszy czy coś, a potem się okazuje, że nie jest. Że niedługo już nie będzie wcale te 20, tylko tam więcej. I się zastanawiam, jak będzie wyglądało moje życie wtedy. No, A propos przyszłości, to w mojej pracy ostatnio panuje trend na chodzenie do takiej jednej pani tu w mieście, która stawia tarota. Interesujące, myślę. No. Chociaż nie wiem, znaczy chciałabym z jednej strony pójść, z drugiej nie wiem, czy bym chciała. Może z ciekawości, bo ktoś tak naprawdę może mi powiedzieć pewne rzeczy. Nie można założyć, że coś w 100% się stanie i to w jakimś tam czasie. Bo nawet jeśli, jak to się mówi, co ma być, to będzie. To mogą pojawić się inne czynniki, które zakłócą tą, ten tor lotu, tego wydarzenia i zadziała jakaś tam siła. Kurczę, nie znam się na fizyce. No w każdym bądź razie, może ów... Meteor, tak, wylądować 10 metrów dalej, albo coś, no. Tak. W sumie nawet nie zajrzałam na stronę, żeby zobaczyć, kiedy ostatnio nagrywałam, ile to czasu minęło. Będę no, musiała to sprawdzić, bo nawet nie wiem, ile czasu nie nagrywałam. Czy ktoś to kontroluje? No. Ale odwiedzę dzisiaj sobie strony katalog podcastów. Tak tylko, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy nie. Bo jeszcze nie jestem gotowa do słuchania innych. Trzeba po prostu najpierw sama się wkręcić. Niczym, nie wiem, majtki w wyżymarkę, czy co tam. No. Wiem, nie powinno być takich pauz. Powinnam to potem powycinać i poskleić, żeby był jeden płynny odcinek. Ale wy wiecie, że ja z odcinkami zwierzęcymi nic nie robię i, i nie chcę mi się bawić. Nie ma być idealny. To jest kurczę audio Ma być taki jak ja. No. Nie idealny. Mhm. Mm A już wiem, o czym odcinek następny. Właśnie. Będzie to krótki odcinek w sumie. Taka może trochę reklama? Może. Można tak chyba to będzie nazwać. <śmiech> nie wiem, jeszcze kiedy go nagram. Może jeszcze dzisiaj z rozpędu, a może jutro. Zobaczymy. Ale nic więcej nie powiem. Będziecie musieli go po prostu sobie odsłuchać. No. Ciekawa jestem, na ile faktycznie pewne osoby zauważyły mój brak, że tak powiem, na ile yy, są zainteresowane mym powrotem. Yy, aczkolwiek też wczoraj zostałam uświadomiona, iż na forum nawet jest taki temat: jeden, co się ze mną stało. Fakt, nie było zbyt wiele yy, tych yy, no, odpowiedzi. Ale zawsze to już jakiś postęp. Normalnie moja sława mi przytłacza. <śmiech> nie, no dobra. Nie będę sobie tak żartować brzydko. Ja wiem, czy brzydko. Może niekoniecznie brzydko. Ja! Na pewno słychać to, że jestem taka jakaś... Chciałam użyć brzydkiego słowa zaczynającego się na roz. Kończącego... Ona. W środku pie. No. Yy. Ale postaram się ogarnąć. Naprawdę. Dobra. Kończymy to marudzenie. Chyba. No bo kurczę, co o czym mogę być? O! Czytałam książkę i oglądam w dzienniku Fajny film, fajna książka. Polecam. Aczkolwiek nieletni mnie. Od 18 roku życia. Takie ciekawe, ciekawie przedstawione i mimo, iż w filmie pojawia się erotyka, to nie jest ona taka bardzo wulgarna. Jeśli ktoś nie widział, to mogę polecić z czystym sumieniem nieczystymi myślami. No. Dobrze. Więc tak. Powróciłam i zobaczymy, co będzie dalej. Tym optymistycznym akcentem zakończę owyż odcinek. Pozdrawiam i do usłyszenia. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.